troszkę to przypominało system rosyjski, w którym też, proszę zwrócić uwagę, tam właściwie już nie ma oligarchów takich, jakich znamy z lat 90. Wtedy to oligarchowie de facto rządzili krajem i Jelcent był im w dużej mierze podporządkowany. Putin to zmienił. Dzisiaj oligarchowie oczywiście istnieją jako podmioty, znaczy jako bogaci ludzie, natomiast oni mogą działać tylko dlatego, że działają na rzecz reżimu. Tam prawdziwego reżimu autorytarnego, bo tutaj nie można już tutaj bawić w subtelności. Natomiast rzeczywiście zaskoczyło mnie to, co, co pana redaktora. To znaczy, że, te, że, że w godzinę po ogłoszeniu wyników Orban Grzesz się Pogratulował Będziarowi zwycięstwa, oddał władzę, podobnie było w 2023 roku w Polsce. Pamiętam, jak ta strona liberalno-lewicowa ulegała takiej fascynacji, znaczy, albo nawet groźbom bo właśnie to była fascynacja poprzez strach. W sensie Kaczyński nie odda władzy, wszystko jest w jego rękach, jakieś jednostki nadwiślańskie wyprowadzi i tak dalej. Okazało się, że te autorytaryzmy, w cudzysłowie jednak, są dosyć miękkie. Znaczy, jak przychodzi jednak wola narodu, wola społeczeństwa, to rzecznie podporządowują się jej i oddają władzę. No to czy w związku z tym populista, żeby wygrywać, musi być popularny? Po prostu i tę popularność Orban stracił, nie zrozumiał czegoś, nie zrozumiał, że mm, ludzi zdenerwowały te zebry biegające po ranczo, okazuje się nie jego, ale jego szwagra czy kogoś, gdzie tam uciekły y to ostentacyjne bogactwo, które nie dotyczy wszystkich Węgrów, on gdzieś zgubił po prostu kontakt z wyborcami, czego populista nie może nigdy zrobić, nie może sobie na to pozwolić. Trafna uwaga, populista musi być popularny, pan tak powiedział i rzeczywiście to nie jest tylko gra słów, ale tak, on musi obsługiwać realne Problemy ludzi, nie Znaczy, w pewnym momencie wydaje mi się, że Orban uwierzył we własną bajkę. Tak jest trochę z, właśnie z autorytarystami, znaczy, że oni zaczynają wierzyć we własną propagandę, czyli to straszenie Unią Europejską w pewnym momencie przestało być realnym problemem dla ludzi. Problemem dla zwykłych ludzi były warunki życia i rzeczywiście ta, ta, ta różnica między tymi, tym, jak się żyło Węgrom, przeciętnym Węgrom, czy przeciętemu Węgrowi, Węgierce, a jak żyli ludzie z aparatu władzy, ze szczególnym względem wiem, rodziny Orbana, samego Orbana, być może to było elementem irytującym, to znaczy, że, że, że, że tak nie może być, że ktoś nas robi w konia, Znaczy, że pod hasłami obrony suwerenności, zapobieżeniu wojnie, w, czy wciągnięciu Węgier do wojny, y, y, y, zaraz, nie wiem, jakimś y, y, y, represją wobec Węgrów w diasporze y, i tej oczywiście o koszmarnej Unii, która, która tam narzuca wszystkie swoje y, y, regulacje, no to nagle się okazało, że to, jest, że to, to nie są prawdziwe problemy. I, i ten populista, który wzrósł, mówię o Orbanie, na realnych emocjach społecznych, przestał je obsługiwać, dlatego że zajął się jakimiś fantazmatami, które były w jego głowie, w głowie ruchu Maga i, i tych populistów, których mamy na zachodzie. Czyli... To jest prawdziwy populista, ale nie w kontekście takim pejoratywnym. Pan jako politolog na pewno wychwytuje te różnice. Populizm, populista to jest jakby obelga dla kogoś, a to tak nie do końca jest, jeśli chodzi o samo źródło tego słowa. Kiedyś była taka partia amerykańska, partia populistyczna, oni się tego nie wstydzili. Czyli w ogóle można by powiedzieć, że to jest partia ludowa. Taka albo masowa. Ale rzeczywiście my w politologii odróżniamy to, że partia jest popularna i, i skłaniająca się, czy pochylająca się nad realnymi problemami ludzi, obsługująca te, te, te lęki, strachy, ale też realne zapotrzebowania, a partiami, które określamy jako populistyczne ze względu na ich charakterystykę. Znaczy, że one stwarzają problemy, później dają łatwe, pozornie łatwe, próby rozwiązania, wzbudzają niechęci społeczne, czyli grają napuszczają jedne grupy społeczne na drugie grupy społeczne, oferują właśnie łatwe rozwiązania na bardzo skomplikowane problemy i tym samym zyskują popularność. Więc w tym znaczeniu to trzeba rzeczywiście rozróżniać partię popularną i obsługującą ważne, czyli powszechne, czyli popularne problemy dla ludzi, a partią populistyczną, tak jak definiuje się ją w politologii. Mały krajik, użył pan takich słów. No właśnie, co jest takiego fenomenalnego w tych Węgrzech, że mały kraj, który nieszczególnie ma znaczenie w Unii Europejskiej, nagle po prostu cała Europa żyła przez dwa dni gdyby nie Orban, to by nikt może nie zauważył tych wyborów. Ja też się przyznam do tego, że mnie to strasznie jarało. To znaczy, wszyscy właściwie w Polsce, naprawdę to było przeciwne, że nie wiem, jakieś wybory w Serbii, czy, czy nawet nie wiem, w Hiszpanii nikogo tak naprawdę nie obchodzą, natomiast okazało się, że tutaj jest jakaś stawka, w której prawie wszyscy obstawiali emocjonalnie. Znaczy politycy prawicowi w Polsce, prawda, jeździli tam, wspierali, sam prezydent tam był i bardzo się jakoś w to emocjonalnie zaangażowali Natomiast z kolei druga strona, ta liberano-lewicowa, też się bardzo mocno zaangażowała po stronie opozycji, więc rzeczywiście potwierdzam to, że te emocje były jakieś dziwaczne jak taki mały krajik, ale myślę, że to troszkę jest związane z tego, że po pierwsze kibicujemy swoim, więc miło jest jak na nasi, czyli tacy, którzy są do nas podobni gdzieś tam wygrywają, a po drugie myślę, że to jest też kontekst europejski, znaczy my, bo powiedzmy sobie szczerze, z punktu widzenia polskiego to czy Orban by rządził dłużej, czy... Krócej, jakby w sensie gospodarczym, to to jest mało istotne. Natomiast on był ważnym czynnikiem Unii Europejskiej. Destabilizował de facto tę sytuację, wprowadzał Unię Europejską w drżenie. Trochę ją paraliżował. Państwo lepiej to znacie niż ja. Jak, jak skomplikowaną grę prowadził, ale on rzeczywiście w pewnym, od pewnego momentu zaczął być no, troublemakerem on nie rozwiązywał problemu hamulcowym. Tak. Mm -hmm. To plus jednak te szokujące absolutnie informacje, które, które dotarły do nas dzięki dziennikarzom, to znaczy, że po prostu minister spraw zagranicznych kontaktował się właściwie online i bezpośrednio w czasie live może w ten sposób ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, czyli raportował Ławrowowi, co jest przedmiotem dyskusji w Brukseli. Też wypowiedzi Orbana, że on jest tutaj przyjacielem Putina i tak dalej. Myślę, że to było szokujące dla dużej części społeczeństwa europejskiego, które w większość jednak popiera Ukrainę i rozumie, że w tej, w tej wojnie być może najprostszej akcjologicznie na świecie. No po prostu racje są po jednej stronie. Znaczy, to, to nie można niuansować, że są tak jak próbuje to Putin robić i jak próbuje to również Trump mówić. To znaczy, że to są jakieś dwie strony, one się nienawidzą, że, nie, że Zaleński nie lubi Putina i nawzajem i to są chłopcy bijący i trzeba ich jakoś rozdzielić. No nie. Są spory na scenie światowej. Które są niejednoznaczne moralnie. Ja to potrafię zrozumieć, na przykład, że można w konflikcie bliskowschodnim kibicować zarówno Izraelczykom, jak i na przykład Palestyńczykom. Tak. tak samo jest nie wiem, w, w wojnie jugosłowiańskiej. Też te racje nie były całkowicie oczywiste. Natomiast tutaj mamy sytuację zero-jedynkową. To znaczy, każdy przyzwoity i zdroworozsądkowy człowiek rozumie, że tam jest agresor i jest ofiara. No i nagle się okazało, że Węgry wspierają de facto agresora, jednocześnie się rozbijając Unię Europejską. Stąd być może te emocje i to zainteresowanie opinii publicznej. Ale o to właśnie chciałem pana zapytać, także po lekturze czeskiej lekcji, gdzie no. dowodzi pan przecież, że taka kolaboracja czasem jest konieczna w danej sytuacji geograficznej, politycznej, trzeba współpracować z tym, z kim można rozmawiać, z tym, kim trzeba grać na tych wielu fortepianach, to Dlaczego krytykujemy Orbana za to, że on właśnie próbował znaleźć język z każdym i nawet w tej Unii Europejskiej być może był potrzebny ktoś właśnie taki, kto pokazuje, że ta furtka jest gdzieś otwarta, że do tej Moskwy można pojechać, można zadzwonić, a teraz słyszę, że nie, że to, to niedopuszczalne. Po pierwsze dziękuję za lekturę. Książka zostanie wydana w Czechach w ogóle na jesieni. To mnie bardzo emocjonuje, bo to będzie moja pierwsza, pisałem parę artykułów w Czechach, natomiast książkę po raz pierwszy wydaje i mam nadzieję być Normanem Davisem czeskim, czyli że się będą mnie kochali za to, że ich wychwalam. Zobaczymy, czy to się spełni. Natomiast odpowiedź na pana pytanie jest następująca. Ja ja rozumiem, to że trzeba negocjować. To, to, ja nie miałem, nie miałem pretensji do Makrona. W momencie, w którym negocjował z Putinem, starał się go odwieść od wojny, nie miałem pretensji do tych, którzy próbowali linkować się jakoś z Moskwą, żeby rzeczywiście z tym agresorem rozmawiać po to, żeby rozładować konflikt. Rozmawia się zazwyczaj w wojnie z przeciwnikami. Natomiast to, co robił Orban, to już nie było. To nie była próba mediacji, to nie była próba rozwiązania, szukanie rozwiązania. To było po prostu pod, podporządkowanie się Rosji i uznanie jej racji moralnej i politycznej. Rozumiem, że to było kwestia również kwestii energetycznej, dlatego, że podobno, jeszcze raz podkreślam, nie jestem hungarystą, ale wiem, że Węgry są bardzo mocno uzależnione od Rosji. Inna sprawa, dlaczego to się w ciągu 16 lat rządów Orbana nie zmieniło. Mógł jednak skorzystać z innych, alternatywnych sposobów dostarczania energii swoim obywatelom. Ale rozumiem jego i Fico, że oni byli zainteresowani tym, żeby ta wojna się skończyła i, i wró żebyśmy wrócili do biznesu as usual. No, tylko, że tego się nie da dokonać, jeśli jedna ze stron, konkretnie Rosjanie, tego nie chcą. Więc w tym znaczeniu te wysiłki kolaboracyjne, jak to pan zasugerował, były po prostu głupie i bezskuteczne, bo one tak naprawdę wspomagały Rosję i uniemożliwiały zawarcie pokoju, odwlekały moment zawarcia pokoju między Ukrainą i, i, i, i Rosją, tak jak wysiłki Trumpa. Tak naprawdę przedłużają ten konflikt, a nie skłaniają do, do zakopania toporu wojennego. Mówiąc o tym, że nie możemy wiązać jakby tych jednych wyborów z innymi w Europie, rozbija pan naszą narrację, gdzie chcemy zastanowić się, jak będzie wyglądała ta sytuacja, ta scena polityczna powiedzmy w roku 2030, gdzie czekają nas ważne wybory we Francji, być może przede wszystkim, bo to też będzie taka, takie wskazanie, czy rzeczywiście Le Pen czy Bardella powiedzmy przejmie te, te władze, no, ale czy to też dla, tylko dlatego, że tak jak pan też pisze w innej Książce Naród jest urojony. Teraz to u urojony, pięknie powiedziałem, naród jest urojony. E więc każdy sobie sam głosuje na podstawie tylko własnych doświadczeń. I Te wybory w Czechach, wybory na Węgrzech nie mają wpływu na te pozostałe wybory. E mówi Pan, aby nie mówić o żadnej fali, o żadnym efekcie domina. Ten efekt domina to jest tylko taka figura dziennikarska, która nam ładnie brzmi i wygląda. Nie będziemy mogli sobie wyciągnąć wniosku właśnie, jak. W tych kolejnych wyborach za kilka lat Europa skręci rzeczywiście w stronę takich no, prawicowych, ale też suwerenistów, izolacjonistów, takich, którzy no, współpracują na arenie europejskiej z hasłem, że nie należy współpracować na arenie europejskiej integrują się po to, aby powiedzieć, że integracja... Europejska jest zła. Po pierwsze zauważam, że pan jest niepokojąco oczytany jak na dziennikarza. To może pan utrudniać pracę taką bieżącą, bo tyle książek pan czyta, w jeszcze moich, to naprawdę... Ale, ale odpowiadając poważnie na pana pytanie, ja rzeczywiście nie widzę tego linku. Znaczy nie widzę, dlaczego francuscy wyborcy mieliby zagłosować na prawicę czy na lewicę, dlatego, że coś się stało w Węgrzech, na Węgrzech cztery lata wcześniej. Znaczy, i w tym znaczeniu, jak pan przywołał naród, o rejonę, oczywiście nie chcę nikogo obrażać, to jest nawiązanie do Boga urojonego, do ale my szukamy związków przyczynowo-skutkowych. Tak działa nasz mózg. Ja się, jak Państwo wiecie, zajmuję neuropolityką. I to jest tak, że my chcemy, żeby świat był jakoś uporządkowany. Z tego na przykład bierze się popularność teorii spiskowych, bo one porządkują nam rzeczywistość. One nie muszą być prawdziwe, ale one są spójne. One wyjaśniają, że jeśli prawda, ktoś uderzył w World Trade Center, no to 3000 pracujących tam Żydów tego dnia nie było. To jest jest nieprawda, natomiast to pokazuje, że jest jakaś logika w tym, i tutaj jest moje zdanie, w, w tym tak. bezsensownym, chaotycznym świecie. Hmm. My szukamy tych linków. To, to daległo u podstaw myślenia religijnego, czyli że jeśli no, choruję, to znaczy, że za karę, prawda? Czyli szukam w sobie albo, albo w świecie zewnętrznym jakichś przyczyn, które mnie ukarały za to, że, że jestem chory, czyli na przykład, że byłem, nie wiem, grzeszyłem. Albo że, no, jak mówię, jakby to jest nasza ta naturalna tendencja naszego umysłu, trochę powodowana serotoniną, trochę dopaminą, do szukania sensu w bezsensownym, całkowicie chaotycznym wszechświecie. I w tym znaczeniu takie tendencje, o których pan powiedział, znaczy, że, że państwo szukacie jako dziennikarze pewnego ładu, znaczy, że, że, że coś idzie w jakimś kierunku i tego są dodatkowe znaki po drodze, jest oszustwem naszego umysłu czegoś takiego po prostu nie ma, co nie oznacza, że Pana prognoza, że za parę lat Unię Europejską mogą przejąć prawicowi populiści, którzy de facto chcą rozwalić Unię Europejską, nie jest prawdziwa. znaczy Tak się może stać. Ja tego na razie nie widzę. Tu jednak jest tak, że to trudno mówić o jakiejś takiej brunatnej fali idącej przez Europę. Są, jak weźmiemy państwa europejskie, to przecież naprawdę na palcach jednej ręki możemy policzyć te, te państwa, w których rządzą no, prawicowi populiści prawda? albo w ogóle populiści. Więc jakoś się okazuje, że te społeczeństwa europejskie się czy, czy borykając czy się z różnymi problemami jakoś sobie radzą. Znaczy, że, że to nie jest tak, że ulegają tym właśnie populistom, o których rozmawialiśmy i, i, i łatwo im wierzą, oddają im władzę nad sobą, nad swoimi dziećmi, nad swoim majątkiem. Tu się okazuje, że jak przychodzi co do czego, to jednak ten mainstream tak odsądzany od czci wiary europejskiej jakoś sobie radzi. Zanim przejdziemy do tego, jak ta Europa będzie wyglądała za kilka lat, to ja pozwolę sobie jednak nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, że tu logiki nie ma albo nie ma jakiegoś jednego, jednej fali, jednego sznytu charakteru w wyborach. Weźmy taką Mołdawię na przykład. Kraj poza Unią Europejską oczywiście, ale niezwykle kluczowy dla samej Unii Europejskiej. To, że tam przegrywa narracja putinowska, Teraz przegrywa narracja putinowska na Węgrzech. Czy to mimo wszystko nie pokazuje jednak czegoś, że ta siła tej soft power rosyjskiej nie jest taka jak kiedyś? Czy to nam mimo wszystko nie pokazuje, nie odzwierciedla jakiegoś trendu? Tu się zgadzam. Znaczy, rzeczywiście to jest tak, że ten soft power straciła zarówno Rosja, jeśli kiedykolwiek ją miała, mówiąc szczerze, w naszej, w naszej części Europy, ale też na, na przykład soft power tracą Stany Zjednoczone, czy Izrael. To widzimy po prostu w nastrojach społecznych wśród narodów Unii Europejskiej. Chociaż jeszcze raz podkreślam, narody są urojeniem. Tak, to oczywiście, ale trudno, żeby ona nie trafiła, mówię teraz o Rosji, bo o tym pani powiedziała, trudno, żeby ona nie traciła tego, tej popularności, czy soft power, czy w ogóle jakiejś zdolności wpływu w czasie, kiedy robi takie rzeczy, jakie robi na Ukrainie. Znaczy można dawać, bo na przykład część polskiej prawicy, są artykuły w ogóle, zawstydzające tak naprawdę dla ich autorów, które parę lat temu, jeszcze przed wybuchem wojny, mówiły, że Rosja jest pewną alternatywą dla tej zepsutej, zdegenerowanej, zdemoralizowanej Unii Europejskiej, ponieważ tam jest konserwatyzm, tam są szanowane wartości rodziny, religijne i tak dalej. To oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, dlatego, że społeczeństwo rosyjskie jest nihilistyczne, Putin jest absolutnym cynikiem i, i traktuje kwestie wiary czy rodziny jako całkowicie, całkowicie instrumentalnie. Kościół, jest narzędziem de facto w, w rękach polityków. Więc to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale takie rojenia były obecne w, w, w, w Europie Zachodniej. Trudno się dziwić, że dzisiaj, kiedy widzimy absolutnie brutalną, nagą, pozbawioną z jakiejkolwiek moralności, agresję na Ukrainę, te społeczeństwa takie na przykład jak w Kiszyniowie czy, czy, czy, czy w innych państwach odwracają się od tego, bo widzą rzeczywistość taką, jaką ona jest. Tę historię spuszczoną z łańcucha, jak, jak, jak to kiedyś mówiono. To może uda nam się wyciągnąć jakąś inną prawidłowość takiej teorii wahadła politycznego z kolei, gdy... Trzeba dać po prostu porządzić także populistom, aby pokazać, co tak naprawdę potrafią, co mogą osiągnąć. No i taka teoria y, przy dojściu do władzy Trumpa, była po lewicy dość, na, po stronie lewicy dość popularna z taką nadzieją, to on się teraz zużyje, on się spali i my będziemy na tym zyskiwać, bo ludzie zobaczą, co rzeczywiście przynoszą jego rządy. No i trochę tak jest rzeczywiście na kontynencie europejskim teraz, Ameryce, że obserwując to, to, co, to tak, ale to widzimy spoko, na przykładzie Trumpa, maga, jak maga rządzi w rzeczywistości i ten odwrót, także jeśli chodzi, może dopisując do tej listy Węgry, choć Węgry tak mają swoje własne powody, pokazuje w rzeczywistości że to nie jest już wybór między właśnie Le Pen, która nigdy nie była u władzy i zawsze zdobywa punkty tylko dlatego, że może krytykować, a FD tak samo w Niemczech, Które zdobywa punkty tak długo, jak jest tej opozycji i może krytykować, więc nikt nie wie, co tak naprawdę zrobią, kiedy dojdą do władzy, to może trzeba dać im porządzić, AFD Le Pen i wtedy sprawdzić i wtedy będzie ta ocena dopiero realna, bez takich haseł straszeniem którąś ze stron, co ona może, może zrobić. Tylko w przypadku Węgier to trwało 16 lat. Tak. Ja bym ostrożny w tej tezie, którą pan wygłosił. Znaczy, że dajmy populistom porządzić, żeby się skompromitowali. Tak myśleli na przykład prawicowi politycy nienależący do, do NSDAP, bo tam była taka partia w 1933 roku. Dajmy temu Hitlerowi porządzić, zwłaszcza, że ma większość, skompromituje się za pół roku i wrócimy do normalnych rządów. To jest trochę niebezpieczne. Znaczy, oczywiście... Na pokaz... Czyli to wahadło, teoria wahadła może się zamienić w ten taki, jak to się nazywa, tą kulę niszczącą. Tak, taką tak. rozbijającą mur, prawda? Tak. Natomiast na pana, na korzyść pana tezy świadczy troszkę na przykład Meloni. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jej postawą, bo pamiętam, jak ona dochodziła do władzy i pamiętam taką panikę moralną w, w Unii Europejskiej, że no, to, to są praktycznie faszyści, to, to prawda, że, że ona będzie tutaj rozbijać Unię Europejską. Ja akurat wtedy rozmawiałem z moją serdeczną koleżanką z Uniwersytetu, która się zajmuje Włochami, panią doktor Lorencką i ona mnie uspokajała, znaczy mówi, Meloni nie jest taka. I się okazało, że, że i doktor Lorencka miała rację i, i rzeczywiście okazało się, że, ta, że to być u władzy nawet nie tyle kompromituje Meloni, tylko ją buduje. Prawda? Ona, ona stała się poważnym mężem, jeśli tak można powiedzieć, stanu czy żoną stanu i odgrywa pozytywną w moim przekonaniu rolę w Unii Europejskiej, zwłaszcza w stosunku do stanów Zjednoczonych czy konkretnie do Trumpa. Natomiast ta teoria o tym dajmy porządzić, bo się skompromitują zawiera w sobie pewne ziarno ryzyka pod tytułem, że się nie skompromitują. Na przykład właśnie przez 16 lat będą rozdawać co tylko się da, będą niszczyć gospodarkę, ale ludzie tego nie zauważą, ponieważ no nie wszyscy są jak zainteresowani polityką i po drodze zresztą mogą zrobić naprawdę przykre rzeczy. I oczywiście znowu pana teoria sprawdza się w stosunku do Trumpa, bo wygląda na to, że rzeczywiście on się kompromituje i to nie tylko na podwórku europejskim, co już widać. Spadek popularności Stanów Zjednoczonych jako takich jest niesamowity. Na przykład w Polsce, nie wiem, czy Państwo wiecie, to jest gwałtowny spadek. Ja pamiętam, ja, ja kilka lat temu byłem, jak gdyby, nie, nie chcę powiedzieć proamerykański, ale Ameryka mnie fascynowała. A w tej chwili postanowiłem, że już nigdy tam nie polejada. Po prostu nie, nie chcę. Nie chcę tego, żeby mnie tam przesłuchiwano w czasie przejścia, wypytywano, czy, czy jest należy do organizacji turystycznej, albo czy należy do partii komunistycznej. Po prostu nie chcę tego. Ale to ważne też, że to, to, to, to poparcie spada mu wewnątrz Kraju, czyli u jego zwolenników, bo w rzeczywistości tyle bezeseń, które on zrobił i tyle, tyle, tyle no strasznych straszny kłamstw, które, które z siebie wydobył, to trudno, żeby w pewnym momencie nie pozostała bez odpowiedzi. Natomiast byłbym ostrożny z aplikowaniem tej pana teorii do, do, do praktyki, bo eksperymentujemy na żywych organizmach. A w nawiązaniu do tego, co pan powiedział o Meloni, to pan powiedział, że to panika była. To była histeria. W unijnych instytucjach to była histeria przed dojściem do władzy Meloni. A potem jak doszła do władzy, to ja mam wrażenie, że obie strony były zaskoczone. Jedne niemile rozczarowane, jak prawica, która uważała, że... Pierwsza będzie, która uderzy pięścią w stół i będzie miała moc sprawczą, a druga, to ta strona unijna, europejska, była zaskoczona, że z nią normalnie można rozmawiać. A ona sama, widząc interesy dla Włoch, potrafi się układać. Muszę pani z... powiedzieć, że ja, ja zazdroszczę. Po pierwsze, bardzo dziękuję za, za, za, za, za, tę, za tę uwagę, a po drugie, ja zazdroszczę Włochom prawicy. Znaczy, polska prawica jest dziczała. Ona, ona z, z, Są różne. Przyczyny tego, ale mam niestety wrażenie, że to jest zdziczenie. Oczywiście nie chcę nawiązywać nawet do wczorajszej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Madziar tam ugotował szczeniaka w, w mikrofalówce, ale to ogólnie jest. To jest wariactwo. Znaczy, oni nie opierają się w moim przekonaniu na realnych problemach. Yy, paradoksalnie być może Konfederacja najbardziej, Konfederacja Bosaka i, i, i, i mecena, mecena, dlatego że oni odwołują się do pewnych grup społecznych, które rzeczywiście czują się źle w obecnym ładzie, zwłaszcza gospodarczym, ale też moralnym. I oni jakoś i, i dlatego uważam, że oni zyskają o wiele więcej niż Brown, dlatego że odwołują się do realnych problemów. Yy, yy, może nie mają najlepszych rozwiązań na to, Natomiast oni oni obsługują jakieś realne społeczne emocje. Natomiast i PiS i, i, i Brown, przepraszam, robię taką, taką, taką, taką klabrę, gdzieś, gdzieś ta polska prawica jest dziciała, również intelektualnie, bo ja czytam też intelektualistów prawicowych i tego po prostu się nie da czytać, dlatego że to jest oderwane od rzeczywistości. To są jakieś naprawdę miasmaty, w których oni żyją, napędzają się do tego, oczywiście dochodzą media prawicowe, które to wzmacniają I, i, i bardzo trudno z takimi ludźmi rozmawiać, dlatego że no, realność tam gdzieś ucieka i rozmawiamy w kosmosie, no, a w kosmosie można ten głos się, Boże, nie chcę teraz zaryzykować, czy w kosmosie głos się rozchodzi, bo to w próżni chyba nie za bardzo, no, ale w każdym razie rozumiecie Państwo metafory, że rozmawiamy oderwani od rzeczywistości, od, od ziemi, od realnych problemów. No to Czyli jakie nie są? namówimy, no właśnie, tak. namówimy na taką prognozę, słyszę, że raczej jest pan o to centrum spokojny, że to centrum trzyma się. Nie wiem, czy konkretnie w wyborach w tych francuskich czy niemieckich, czy tych najważniejszych wyborach, jakie przed nami, w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2029 roku. Nie wiem, czy zmienił Pan swoje opinie na temat Parlamentu Antyeuropejskiego. <śmiech> Trzecia książka i fragment. Tu w nawiązaniu do książki, która furorę robiła tutaj tak. w Europarlamencie. Zaskoczeni niektórzy że byli pan, Pana że... takim bezpośrednim dosyć i dosadnym ujęciu Parlamentu Europejskiego o kolegach, posłankach i posłach nie wspominając. A to powiedzmy osobiste komentarze. Natomiast sam Parlament Europejski no, zrównał Pan z ziemią. Tak Pan go rzeczywiście znaczy... postrzegał? wręcz mówił pan, że nikt nie jest równa z ziemią parlamentu, bo nawet zamachowcy dobrze wiedzą, że parlament ma małe znaczenie w systemie instytucjonalnym i nikomu nie opłaca się go atakować. To jest szalenie dowcipny. Nie wiedziałem, że to... to że, że, że dasz. Tak, ale mówiąc poważnie, tak, ja zmieniłem swoje pogląd. Ja przeszedłem przez ostatnie 10, na kilkanaście lat bardzo poważną taką ewolucję intelektualną. Chyba wyszło mi na dobrze, na dobre. No, chłopcy później dożywają, prawda, więc u mnie to się zaczęło gdzieś koło pięćdziesiątki, ale tak, dzisiaj już bym tego, tej książki nie napisał, Pisał. W dalszym ciągu zauważam pewne absurdy Parlamentu Europejskiego, państwo jesteście bliżej, więc, więc widzicie to na co dzień. Natomiast już jak gdyby tak krytyczny, krytyczny ogląd, już, już, już bym się pod nim nie podpisał, dlatego że uważam, że instytucje unijne, również Parlament Europejski, mają swoją rolę w, w, w zażegnawaniu różnych konfliktów rozwiązywaniu problemów zwykłych ludzi I, i rzeczywiście ja tutaj muszę się przyznać, że, że no do dzisiaj tej książki bym, dzisiaj by się pod nią nie podpisał. Ale tej tezy, że jest, nie ma języka francuskiego, nie mówi się językiem francuskim, angielskim, ale unijnym, to pan będzie dalej bronił. Pisał pan wtedy też, że polscy europosłowie jeszcze się tego nie nauczyli, czy też polscy politycy, że trzeba nie, nie zapominać o interesach krajowych, ale o nich głośno nie mówić, a Polacy popełniają ten błąd, że o tych interesach mówią bardzo głośno. No, krzyczą na cały głos o swoich prawach. Włosi, Francuzi wszyscy walczą, ale robią to po cichu, a Polacy krzyczą, ale nic z tego nie wynika. Czy my się nauczyliśmy przez te lata już mówić w tym języku unijnym? Kilka uwag tutaj państwo mnie sprowokowaliście do tego. Znaczy, po pierwsze rzeczywiście jest tak, że ja zauważam, tu oczywiście się rozróżni, dlatego że państwo sami jak oceniacie europosłów, to wiecie, że są ci pracusie i tacy zazwyczaj cisi i są krzykacze, którzy tak naprawdę mówią do swoich wyborców w Polsce, ale rzeczywiście mam takie wrażenie, że duża część polskich europosłów nie nauczyła się tego brukselskiego Sposobu załatwiania spraw. Znaczy, że większość rzeczy się załatwia na komisjach, podkomisjach, w kularowych spotkaniach, natomiast sala plenarna, no, jak gdyby, służy do do głosowania, bo, bo tam można się po prostu trochę powygłupiać, przekazać jakiś silny komunikat swoim wyborcom, natomiast no, tam, tam rozstrzykają się sprawy już tylko w głosowaniach. Nasz antenowy czas już dobiega końca, ale to wcale nie jest jeszcze koniec tego odcinka. Odsyłamy Państwa do odsłuchania całego odcinka na strony naszych stacji Polskiego Radia TVN24+. Można nas też słuchać na platformach takich jak Apple, Spotify i YouTube. Żegnają Państwa Maciej Sokołowski i Beata Płomecka. To był podcast Szczyt Europy. Polskiego Radia i TVN24. Radio Podcast. Powtórka programu. Adres zamieszkania.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 No można powiedzieć, że właściciele dobrowolnie zgłosili 16 tysięcy takich mieszkań. A w studiu był Mikołaj Paja, prawnik, aktywista ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Róż, dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa na następną audycję Adres Zamieszkania w sobotę po 14, a teraz już się kłaniam Agata Kowalska. Powtórka programu.